to move de Naruto. To szlak, żabaki, janka. Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Żyj lub gin! Kto nie ryzykuje, ten nie ma. A -a -a. Znowu zemdlał. Z drugiej strony nic dziwnego. Od trzech tygodni z pełną determinacją i poświęceniem dodaje się treningowi. Lordzie Hokage. Słucham, Anko. Wybacz, ale ja... Co takiego? Czyżbyś czuła się winna, że wróciłaś cała z lasu śmierci? Ach. Niepotrzebnie. W końcu nie jesteś już w żaden sposób związana z Orochimaru, prawda? Dziś w wiosce ukrytej w liściach nie ma ani jednego ninja, który by sądził, że może go pokonać. Nawet ja pewnie nie dałbym mu rady. Szkoda, że czwarty Hokage nie żyje. Nie powinnaś tak mówić. Zawdzięczamy mu naprawdę wiele. Poświęcił życie, by nas ocalić. Poza tym to już przeszłość. To historia sprzed trzynastu lat. Podszedł. I nie zmienimy tego. Musimy radzić sobie bez niego. Tak jest. Dobrze. Pójdę zaczerpnąć świeżego powietrza. I pamiętaj, nie obwiniaj się. No już, otwieraj oczy! No! Hej, co to miało być? Ach, to... Nie chciałem, żebyś przespał cały trening. Że co? Jesteś bezczelny. Trenujesz już trzeci tydzień i nie robisz żadnych postępów. W takiej sytuacji to nie ma sensu. Hej, to nieprawda. Ślepy jesteś? Przecież staram się jak tylko mogę. Może się starasz, a może nie. Jeśli chcesz opanować Jutsu przywołania, musisz traktować to jak sprawę życia i śmierci. Myślisz, że się nie przykładam? Może zamiast ciągle narzekać, dasz mi jakąś wskazówkę? Wskazówkę? Cóż, sam nie wiem. Co? Nie chcesz mnie nauczyć? Musisz zaryzykować życiem. Co? Życie? Tak, ja nie żartuję. Czy nadal chcesz to zrobić, chłopcze? Oczywiście! We wszystkim, co robię, zawsze idę na całego. Rozumiem. Ha? Dobrze, chodź ze mną.. Hmm. Możesz mi łaskawie wytłumaczyć, co my tutaj robimy? Zażyjemy kąpieli, musisz oczyścić ciało. Ha? Coś mi się wydaje, że nie tak powinien wyglądać mój trening. O, cudowna kąpiel. O, jestem w siódmym niebie. A może nawet w ósmym? O. Wytłumacz mi, proszę, co kąpiel ma wspólnego z Jutsu przywołania. Hej! Halo! Mówię do ciebie! Co jest? Dlaczego stanąłeś? Hej, Naruto. Hmm? Powiedz, nie chciałbyś czegoś przekąsić? Hmm? Super! Wyżerka! Ale pyszne! Nie możemy tak codziennie trenować? Dobrze, a teraz jedz. Może to twój ostatni posiłek. Nieważne, naprawdę. Nie przeszkadzaj sobie. Wsuwaj, jakby jutro miało w ogóle nie nadejść. Nie wiem, co w tym śmiesznego, ale co mi tam? A jedzonko! Halo, szefie! Dalej tej pyszności! Dobra. Aha. Jeszcze! Proszę! Tym razem poproszę z mięsem. Się robi! Ach, ale się napchałem! Dziękuję ci! Wyszedł! Dziękuję! A, a, a, a. Ach, jeszcze nigdy nie była tak lekka. I Jak? Najadłeś się? Ach. Przestań się nabijać! Przecież miałeś mi postawić ten obiad! Ty, głąbie! Nie mówiłem, że ja stawiam! A powinieneś! To ty jesteś dorosły! Powiedz, Naruto, czy podoba ci się jakaś dziewczyna? Ha? Pytałem, czy znasz jakąś dziewczynę, no wiesz, która jest ci bliska. A, bo ja wiem, tak jakby można tak powiedzieć. To znaczy, nawet ją lubię. No więc kto? Nikt! To tylko Sakura! Dobra, chodźmy do niej. Bo chcę, żeby się mocno uściskał. Co? To ma być trening? E, tak, to znaczy jego część. E, tak, super, chodźmy. Ale gdy to zrobię, Sakura mnie... Nie, to także część mojego treningu. Muszę to zrobić, muszę być silny. Oczywiście będę także poobijany i... Sakura długo nie będzie się do mnie odzywać. Mimo to, jeśli chcę nauczyć się Jutsu przywołania, to muszę to zrobić! Ale Sakura mnie... Nie! A co mi tam? Po prostu zrób to! Dobra, czego chcesz? Ja... Widzisz... Słuchaj, jeśli chcesz kasy, zapomnij o tym. Nie pożyczę ci forsy. Nie, to nie to. Ja po prostu... ja. O, rany, jak to powiedzieć? Jeśli powiem, że to część treningu, to się na mnie obrazi. Jeśli to nic ważnego, to spadam. Nie, zaczekaj, proszę. Ach. Teraz to jest moja szansa. Nie bój się sakura! Co ty sobie wyobrażasz? Łapyt precz! Użyj! Ale cios! Ach, ta młodzież! Czy jeśli to zrobię, uda mi się przywołać żabę? No pewnie, oczywiście jasne. Masz to jak w banku. Jesteś pewien? Czy jest coś, co zawsze chciałeś zrobić? Ha? Cokolwiek. Co? O co ci? A! Ten dzieciak posiada w sobie potężną czakrę. Kontrolowanie tak wielkiej mocy jest niezwykle trudne. Ciało Naruto jest zbyt małe, żeby pomieścić czakrę lisa o dziewięciu ogonach. Prawdopodobnie owa czakra jest dla Naruto zbyt dużym ciężarem i jego ciało pozbywa się jej części. Jeśli kluczem do czakry lisa jest poczucie zagrożenia i silne emocje, to chłopiec musi ich doświadczyć, zanim nauczy się ją samodzielnie kontrolować. Wybacz mi czwarty Hokage to, co za chwilę zrobię. Gdzie... Gdzie ja jestem? Co tu robię? Wstawaj! Co... Co się dzieje? Twój trening się skończył. A? Niczego się nie nauczyłem! Naruto! Teraz musisz spojrzeć śmierci w oczy. Żeby uwolnić się od strachu, powinieneś wyzwolić w sobie czerwoną czakrę. Gdy raz to zrobisz, nauczysz się bez problemu kontrolować czakrę lisa. Jeśli chcesz żyć, musisz w końcu to zrobić. Teraz! Naruto, za chwilę przekonamy się, czy siła, którą posiadasz, będzie twoją bronią czy przekleństwem. Jeśli się czegoś nie złapię, zginę! Teraz! To niemożliwe, Naruto. Musisz wiedzieć, że skały są zbyt śliskie. Przy tak olbrzymiej prędkości i nie potrafiąc kontrolować swoje czakry, nie uda ci się chwycić skały. Naruto, zrozum. Teraz jedynym ratunkiem dla ciebie jest czakra lisa. Tym razem musisz wziąć sprawę w swoje ręce. Dzisiejsza lekcja historii będzie w plenerze. Jak wszyscy wiecie, te skalne rzeźby to słynni czterej Hokage. Patrząc od lewej widzimy pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Zresztą pewnie się domyśliliście. <śmiech> Staruszek wygląda zupełnie inaczej niż dzisiaj. Kiedyś miał włosy. Irukases? Hmm? hmm, decyzja jeszcze nie zapadła. Może to będzie wasz ulubiony sensei? Co, Iruka, widzę, że próbujesz żartami wywołać u dzieci zainteresowanie historią. O, Lord Hokage! O, to trzecie dziadku, co ty tutaj robisz? Chciałem tylko popatrzeć na skalne rzeźby, tak jak wy, drogie dzieci. Przyszedłeś w samą porę. Może do nas dołączysz? To jest człowiek, którego twarz wyrzeźbiona jest w tej skale. Przed wami stoi trzeci Hokage. Trzeciego Hokage nazywano najsilniejszym i uważano za geniusza. Mówiono o nim także profesor. Ja wciąż żyję. Mów o mnie w czasie teraźniejszym. Tak, oczywiście. Wybacz. Naprawdę jesteś taki silny? Nie wyglądasz na takiego. Mm, tak, masz rację. Dosyć tego! Zapamiętajcie, że otrzymanie tytułu Hokage oznacza jedno, że jest się najsilniejszym wojownikiem. Tak, więc ja zostanę piątym Hokage. Jestem bardzo silny i nawet przystojny. Hehe, <śmiech> z twoimi ocenami możesz o tym zapomnieć. <śmiech> Jesteś bardzo pewny siebie. Kochani, jesteście jeszcze tacy młodzi, nie to co ja. Pamiętajcie, że żyje się raz. Więc stawiajcie sobie realne cele, nieważne co robicie, ale musicie tego szczerze pragnąć. Moi drodzy, jakąkolwiek wybierzecie drogę, pamiętajcie, by chronić tych, którzy są wam bliscy. Tych, którzy są nam bliscy? Mm, zgadza się. Tych, na których wam najbardziej zależy, którym ufacie i których bardzo kochacie. Są w waszym życiu takie osoby? Na przyjaciołach, mnie też. A panu także na kimś zależy? Tak, oczywiście, i to bardzo. Serio, na kim? Na kochanym wnuku Konohamaru. <śmiech> A także na wszystkich mieszkańcach wioski. <śmiech> tak jak mnie zależało na Tobie. To znowu ta czerwona czakra. A co to jest? To może być, jest ogromne. Podejdź bliżej, mały chłopcze. A? A? A? Cudownie byłoby cię zawić i zjeść. Niestety, powstrzymuje mnie ta przeklęta brama. Niewola doprowadza mnie do szaleństwa. Ty jesteś lisim demonem. Oczywiście! Czerwona czakra należy do ciebie. Po coś tu przyszedł, głupcze. Czego chcesz? A może po prostu masz ochotę zostać daniem głównym na mojej dzisiejszej uczcie? A? A... Dobra, posłuchaj, głupili się. Mieszkasz we mnie, więc płać mi czynsz! Jako zapłatę wezmę twoją czakrę! Kapujesz? Nie mogę ci zrobić krzypy. Mam rację. Bo gdy ty umrzesz, ja umrę z tobą. Zaimponowałeś mi swoją odwagą, chłopcze. A więc zgoda. W nagrodę za to, że odważyłeś się tu przyjść, użyczę ci mojej czakry. To dzieła. Aaaaaa! Jutsu przywołania! Dobra robota! A to co? Gdzie ja do licha jestem? Rrrr!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 Opanowałem Jutsu przywołania. Słuchaj, Ropucho, od dzisiaj to ja jestem Twoim panem. Dobra, zapomnijmy o tym. Wiesz co, Olbrzymie? W sumie to możesz być szefem. Tak czy siak, cieszę się, że w końcu mi się udało. W następnym odcinku lata skacze czai się. Ropucha rządzi. Muszę przyznać, że ta Ropucha jest naprawdę straszna. Nigdy wcześniej takiej nie widziałem.